wzrok przyciągasz. No właśnie, mhm. jeszcze jest ten element twojej książki. Z jednej strony to właśnie niech będzie starzenie się ciała, mhm. ale z drugiej strony właśnie dojrzewanie i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 <śmiech> Dokładnie. No i jest ta Telimena, która jest piękna, no ale zrobiona, mm -hmm. tak? Przebóg naróżowana. <śmiech> Dokładnie. Jest to przepięknie, bardzo dowcipnie napisane, ale tak, jakby nagle odkrywasz, że.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 O Jezu, po prostu sory, mam takie tłuste włosy, brzydką tutaj cerę, naprawdę nie wiem co się stało, sory za te wory pod oczami, nie? Albo Jezu, zobacz jaka ja jestem gruba, ja nie mogę po prostu normalnie, już nie mam jak przejść przez drzwi.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 o siwych włosach roznosił spokój wśród pól W ciepłe babie lato kości grzał A innym razem lasy kosił Spadał ostrzem z gór Młody był, Bogiem był Kiedyś tam Pod jesień tak Też czoło Wypogodzi i Wygładzi brwi Widziałam dni W muzeach Sennych o wnętrzach Zimnych jak mrok Starsi ludzie w drą. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Dym jednak losu rzadzę, ja oby obydwa grosze noszę. Byłaj serce biciem, byłaj serca biciem, jasną bicie. zimą życie, Jasną zimą, waszej moich dech. W wieście tramwaje po północy błądzą Rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tam zmieniają Że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje Byłaś serca piciem Wiosną, zimą, życiem Ważę e, wiatrem, śmiechem. Linem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami bokwe osłonię. I'm yeah. yeah.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 Zima kiedyś był się W zazieleni się, urośnie kilka drzew. Nie dojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a nie do pityru rozgrzeje jeszcze krew. Samo znuje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie w Jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. stanie się tak, jak gdyby nie było. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie.